tak będzie dobrze. Chciałbym rozpocząć od takiego punktu, na którym skończyliśmy nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Brad Bernard mówił o tym, że spotykamy się, że powinniśmy spotykać się z Panem Jezusem przy stole. I Pan Jezus spotykał się ze swoimi uczniami, czasami przy stole, czasami gdzieś na łonie przyrody. Siadał z uczniami i z nimi rozmawiał. I chciałbym dzisiaj rozpocząć te moje rozważania od przysłuchania się pewnej rozmowie, ważnej rozmowie.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 a Jezus odpowiadając rzekł im Baczcie, żeby was kto nie zwiódł Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim Mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą Więc mamy jedno ze spotkań Pana Jezusa z uczniami I na pewno uczniowie z Panem Jezusem rozmawiali o różnych rzeczach. ale czasami nie zawsze poruszali trudne tematy tematy dotyczące końca świata tematy dotyczące zwiedzenia powiedziałem czasami, chcę to podkreślić ponieważ dzisiaj widzę dwie tendencje w kościele pierwsza tendencja jest taka że się mówi tylko o zwiedzeniach. Może się mówi za dużo. Może w złym kontekście. Może w złej atmosferze. A druga tendencja jest taka, że się temat zwiedzeń bagatelizuje i lekceważy. I pierwszy, pierwszą ważną rzecz, jaką chciałbym przekazać, to to, żebyśmy mieli właściwy umiar w temacie zwiedzeń. Żebyśmy tego tematu nie pomijali, nie lekceważyli, nie bagatelizowali, ale też żebyśmy nie uczynili z tematu zwiedzeń najważniejszego zwiastowania w Kościele. Widzę, że są takie dwa bieguny. Widzę, że jest potrzeba mówić o zwiedzeniach, ale też widzę potrzebę, abyśmy zachowali tutaj równowagę. O tej równowadze chciałbym przeczytać w Starym Testamencie, w pierwszej księdze Kronik. Przeczytamy dwa fragmenty. Pierwszy z 9 rozdziału, a drugi z 23 rozdziału. Pierwsza Księga Kronik, dziewiąty rozdział, wersety 17, a potem 23 do 25. Odźwiernymi byli Szalum, Akwab, Talmon, Achiman i ich bracia, a ich naczelnikiem był Szalum. I teraz od 20, może drugiego. Wszystkich przeznaczonych na odźwiernych w bramach było 212. Do rodowodów byli wprawdzie wciągnięci w swoich zagrodach, lecz ustanowił ich nad tym stanowisku Dawid i jasnowic Samuel, aby oni i ich synowie stróżowali przy bramach świątyni Pana, to jest namiotu zgromadzenia. Odźwierni byli z czterech stron: ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa. Ich bracia zaś, przebywający w swoich zagrodach, mieli przychodzić w oznaczonym czasie na okresy siedmiodniowe, aby z nimi pełnić służbę. Gdyż ci czterej główni odźwierni, którzy byli lewitami, byli stale na stanowisku, jako postawieni nad komorami i skarbcami świątyni Bożej. Nawet w nocy przebywali wokół świątyni, gdyż im zlecono stróżowanie. Oni też mieli otwierać bramy co poranek. A więc świątynia Pana była otoczona jakimś murem. Również miasto Jeruzalem było otoczone murem i miało bramy. I byli wyznaczeni ludzie, odźwierni, stróże, strażnicy, którzy na tych murach Pełnili swoją służbę. I Księga Kronik jest taką księgą, którą często pomijamy, bo jest tam bardzo dużo jakichś nazwisk, spisów, ilości osób. I ja czasami się zastanawiam nad tymi liczbami, które są tam zapisane. I teraz drugi fragment. 23 rozdział i piąty werset. Może dla kontekstu przeczytam od czwartego. Z nich przeznaczono do prac w świątyni Pana 24 tysiące na urzędników i sędziów 6 tysięcy. 4 tysiące na oddźwiernych, a 4 tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych. Przeczytam piąty werset jeszcze raz, bo jest on kluczowym fragmentem mojego dzisiaj rozważania. Cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych. Co my tutaj widzimy? Widzimy dwie służby w Kościele. Jedna służba, służba uwielbienia, i druga służba, służba strażnicza. I druga ważna uwaga, którą dzisiaj chciałbym pozostawić, że w dzisiejszym kościele w naszym kraju i myślę, że na całym świecie też potrzebne są te dwie służby. Służba uwielbienia i służba strażnicza. I tutaj potrzebna jest równowa równowaga którą bardzo wyraźnie widzę w tym wierszu. Mamy 4000 strażników i 4000 uwielbienia. Ja bardzo lubię śpiewać pieśni, lubię słuchać śpiewanych pieśni i uważam, że uwielbienie w postaci śpiewanych pieśni jest rzeczą bardzo ważną w kościele ale też uważam, że drugą służbą, bardzo ważną i potrzebną w Kościele, jest służba strażnicza. Kiedy Pan Jezus uczniom powiedział baczcie, baczcie, aby Was kto nie zwiódł, ja myślę, że miał na myśli tą służbę strażniczą, która jest dzisiaj i myślę, że przez cały czas od powołania Kościoła służbą bardzo ważną. A im bardziej zbliżamy się do końca tego wieku, końca tak zwanego świata, to tym bardziej ta służba powinna być e, pielęgnowana i e, pe, powinna pełnić swoją, e, swoją misję. Powiedziałem coś o murach, i chciałbym kilka fragmentów przeczytać z księgi Nehemiasza. Tak się wydarzyło, że naród wybrany z powodu bałwochwalstwa i można powiedzieć z powodu ogromnego zwiedzenia, jakim było bałwochwalstwo, trafił do niewoli. I Nechemiasz był człowiekiem, który bardzo chciał, aby ten naród, umiłowany naród Pana, wrócił do Jerozolimy. I nawet zwrócił się do swojego króla o to, aby mógł wrócić do Jerozolimy i miał na sercu odbudowę, odbudowę tego miasta. I kilka fragmentów chciałbym przeczytać. Pierwszy rozdział werset 3 i 4. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pochambieniu, wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni poszcząc i modząc się przed Bogiem niebios. Drugi fragment, drugi rozdział, werset jedenasty, dwunasty i 15. Przybywszy do Jerozolemu, spędziłem tam trzy dni, a potem zerwałem się nocą ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mur Jeruzalemu, które były zburzone i jego bramy strawione przez ogień. Można byłoby powiedzieć, że Nechemiasz zaczyna nie od tej strony, co powinien. Powinien zatroszczyć się o odbudowę domów. Powinien zatroszczyć się o odbudowę Pałacu Królewskiego. Powinien zatroszczyć się o wygodę dla swojego ludu. A on rozpoczyna od czego? Od, od budowy muru odbudowy bram bardzo emocjonalnie to przeżywa pisze tutaj w tej księdze, że Nechamiarz płacze że te mury są w takim złym stanie, że praktycznie ich nie ma, że miasto Jeruzalem jest otwarte postanawia odbudować Jerozolimę od naprawy murów To jest ważna lekcja dla nas że mury w świętym mieście są potrzebne ponieważ są nieprzyjaciele i w księdze Nechemiasza widzimy, że już byli nieprzyjaciele, którzy chcieli za wszelką cenę spowodować aby Nechemiasz zrezygnował z odbudowy murów Ja myślę, że dzisiaj Kościół a więc każdy z nas, uczniowie Pana Jezusa, musimy zdawać sobie sprawę, że mamy nieprzyjaciół. Że jest nieprzyjaciel, który chce za wszelką cenę, aby żadnych murów nie było wokół nas. Księga Nechemiasza, jeszcze czwarty rozdział.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 z tych, którzy budowali każdy miał miecz, przypasany do boku i tak budował trębacz zaś stał obok mnie. I werset 20. To też w miejscu, skąd usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zbierzecie, Bóg nasz będzie walczył za nas. Pojawia się jeszcze jeden ważny element, trębacz ktoś, kto w przypadku niebezpieczeństwa miał zatrąbić w trąby. To nam pokazuje, że i dzisiaj w naszej sytuacji, w naszej rzeczywistości, w naszej kulturze potrzebujemy trębaczy. Potrzebujemy ludzi, którzy nieprzypadkowych ludzi ja myślę, że nie każdy jest powołany do takiej służby ale potrzebujemy trębaczy którzy będą stali przed obliczem Pana i którzy będą wstępować na mury i w razie niebezpieczeństwa będą głośno trąbić w trąby ostrzegać przed grożącym niebezpieczeństwem Potrzebujemy takiej służby ostrzegawczej w dzisiejszym Kościele. I następny fragment, który chciałbym przeczytać z Księgi Objawienia, trzeci rozdział, werset drugi i trzeci. Trzeci rozdział, werset drugi i trzeci. Jest to fragment e, listu do zborów Sardes.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 o której godzinie Cię zaskoczę. Ten fragment również mówi o czuwaniu, o tym, żeby być w gotowości. I chcę Wam powiedzieć o pewnej historii związanej z Sardes. Miasto Sardes było zbudowane na wysokiej górze tego miasta praktycznie nie można było zdobyć. To była twierdza, nie do zdobycia. Za czasów Cyrusa, wojska perskie próbowały zdobyć Sardes, oblegały to miasto, miasto położone wysoko na górze, miasto, które było pilnie strzeżone i nie mogli pokonać tego miasta, zdobyć tego miasta. Ale jeden z żołnierzy perskich, Bacznie się przyglądał i zobaczył pewną taką sytuację, że żołnierzowi, który stał na murze, spadł hełm poza mur i ten żołnierz po linie spuścił się z muru, po wąskiej szczelinie zszedł i ten hełm sobie wziął i zabrał z powrotem do miasta. Żołnierze zobaczyli tą szczelinę Drobną, niewidoczną szczelinę I pod odsłoną nocy Weszli na mury Sardes Okazało się, że na tych murach nie było straży Bo mieszkańcy byli pewni, że ich miasto jest nie do zdobycia Wystarczyła drobna szczelina Wystarczyła pewność siebie I miasto Sardes zostało zdobyte Historia lubi się powtarzać i za kilka lat, kilkanaście lat za Aleksandra Wielkiego drugi raz, dokładnie w ten sam sposób, zdobyto twierdzę w Sardes. Teraz rozumiemy to, co pisze tutaj w objawieniu. Bądź czumny, Przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Ważne jest to, żeby nasze zbory, nasze kościoły miały straże na swoich murach. Ważne jest to, żeby każdą szczelinę, która może spowodować niespodziewany atak ze strony wroga, żebyśmy nie bagatelizowali takich szczelin. Najdrobniejszych rzeczy, które mogą spowodować, że przyjdzie atak ze strony nieprzyjaciela i zostaniemy pokonani. Bądźmy czujni. Powiedziałem o murach i o granicach. Dobrze znana jest nam historia tak zwanego układu Schengen. Dawno temu były granice, były państwa oddzielone granicami, było bardzo ciężko, przekroczyć granice państwa. Chcieliśmy się poruszać na pół, południe Europy, na zachód, ale to było utrudnione, a w wielu sytuacjach niemożliwe. Więc wymyślono układ, że dla zjednoczenia Europy dobrze będzie, aby znieść wszelkie granice. I na ogół cieszymy się z tego powodu. Pomożemy sobie swobodnie, mając tylko dowód osobisty, poruszać się praktycznie po całej Europie. Ale uwaga, nie każdy układ Schengen jest korzystny. Biada Kościołowi, jeżeli zawrze układ Schengen z nieprzyjacielem Bożym. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. Ja widzę dzisiaj tendencję, że burzy się wszelkie mury, burzy się wszelkie ograniczenia i tworzymy sobie taki mini układ Schengen z siłami nieprzyjaciela Boga i stąd przychodzi zwiedzenie ktoś może zapytać jaka jest definicja zwiedzenia ja widzę trzy rzeczy trzy elementy które charakteryzują zwiedzenie po pierwsze wszelka mieszanina świętości z nieświętością prawa Bożego z prawem ludzkim, namaszczenia z psychologią, prowadzenia Ducha Świętego z marketingiem w kościele, Bożego prawa, Bożych rad, Bożych wskazówek z ludzkimi pomysłami. Wszelka mieszanina prowadzi do zwiedzenia. Drugi element – zniesienie granic i barier. To jest też droga do zwiedzenia w kościele. I trzecia rzecz, bardzo ważna, oddanie chwały, oddawanie pokłonu wszystkim rzeczom, byle nie Bogu. Kiedy czytamy Księgę Objawienia, zobaczymy tam coś bardzo ważnego. Pojawia się smok, który jest tym wężem starodawnym, pojawia się zwierzę z morza pojawia się zwierzę z, z ziemi i to zwierzę z ziemi buduje posąg zwierzęcia z morza i zwodzi mieszkańców całej ziemi aby co robili oddali pokłon temu posągowi i zwierzęciu nie wnikając może co to znaczy i tak dalej ale głównie tendencja diabła w czasach ostatecznych jest taka, aby zwieść. I smok, i zwierzę, jedno i drugie, jego zadaniem będzie zwieść, zwodzić mieszkańców ziemi. I co ciekawe, uda się to. Dzisiaj możemy powiedzieć, to jest niemożliwe, żeby diabeł zwiódł mieszkańców całej ziemi chcę wam powiedzieć, jest możliwe ponieważ Boże Słowo o tym mówi i przyjdzie taki czas że mieszkańcy Ziemi będą zwiedzeni i druga rzecz mieszkańcy Ziemi oddadzą pokłon szatanowi i całemu temu towarzystwu szatana też byśmy mogli powiedzieć to jest niemożliwe chcę wam powiedzieć jest możliwe a skąd wiem, że jest możliwe? jest mało czasu ale króciutko powiem o jednej rzeczy jest taki posąg bóstwo który się nazywa Moloch i temu pogańskiemu bóstwu składano ofiary w postaci swoich własnych dzieci to jest bardzo szokujące, ale tak było. To było wielkie bałwochwalstwo. I czytamy w trzeciej i w piątej Księdze Mojżeszowej w prawie Bożym, że Pan Bóg przestrzega naród swój wybrany przed bałwochwalstwem i mówi nie ważcie się czcić innych bogów nie wdawajcie się żadną mieszaninę między tym, co moje, a tym, co należy do innych bogów. I podaję tam przykład w dwóch miejscach, żebyście nie oddali przypadkiem swoich dzieci na ofiarę ogniową Molochowi. Dzieje się to w momencie, kiedy naród Izraelski jest wyprowadzony z niewoli egipskiej. Kiedy Pan Bóg na pustyni w cudowny sposób prowadzi naród izraelski. Doświadczają tak cudownej obecności Bożej. I Pan Bóg w tym momencie przestrzega ich. Nie oddajcie nigdy swoich dzieci Molochowi na ofiarę. I kiedy my to dzisiaj czytamy, możemy powiedzieć to jest niemożliwe ten naród tak wspaniale prowadzony przez Boga ma oddać swoje dzieci Molochowi na spalenie to jest niemożliwe a jednak a jednak jest możliwe bo czytamy dalej co jest bardzo szokujące sam kiedy to przeczytałem byłem w szoku Salomon zbudował ołtarz dla Molocha niesamowite, niesamowite, niewiarygodne. I kiedy czytam tą historię Morochu, widzę realność tego, co opisze w Księdze Objawienia, że przyjdzie taki czas, że ludzie oddadzą pokłon bestii, obrazowi bestii i temu wszystkiemu, co będzie związane z diabłem. Dlatego też bardzo ważne jest napomnienie, które czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, drugi werset. Druga księga Mojżeszowa, 23 rozdział, drugi werset. 23.2 Nie przyłączaj się do większości ku złemu. Inne tłumaczenie Nie przyłączaj się do tłumu Nie bądź w tłumie kiedy ten idzie za złem. I trzecia rzecz, którą taką ważną chciałbym pozostawić to to, żebyśmy patrzyli bacznie na to, co dzieje się w tłumie. Prawdopodobnie w czasach ostatecznych tłum będzie nośnikiem zwiedzenia. Tam, gdzie będzie wiele tłumu, wiele aplauzu, to tam może pojawić się zwiedzenie. I chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, że dzisiaj Bóg bardziej jest zainteresowany pojedynczymi osobami niż tłumami. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, bo kiedy Marek powiedział, że będę tutaj usługiwał, to jedna myśl taka przyszła i ja wiem, że to jest myśl od Boga. Taka na 100%. Żeby to dzisiaj temu zgromadzeniu przekazać. Bóg jest bardziej zainteresowany jednostką niż tłumami. Jest zainteresowany Tobą, droga siostro, drogi bracie. Przede wszystkim, żebyś nigdy nie uległ, nie uległa zwiedzeniu. Dlatego Pan Jezus zwraca się do Ciebie, droga siostro, drogi bracie, zwraca się też do mnie. Baczcie, baczcie, aby Was kto nie zwiódł. I na koniec chciałbym przeczytać dwa wersety. Pierwszy to będzie z Księgi Izajasza, 58 rozdział i werset 12. 58 rozdział. Może jak jesteśmy przy 58 rozdziale, to jest przeczytamy pierwszy werset i werset 12. Werset pierwszy Wołaj na całe gardło Nie powściągaj się Podnieś jak trąba swój głos I wspomnij mojemu ludowi jego występki A domowi Jakuba jego grzechy Powiedziałem o potrzebie Służby strażniczej w kościele I do tej służby jest słowo od Pana księdze Izajasza. Wstań! Jeżeli jest potrzeba, jeżeli widzisz niebezpieczeństwo, trąb w trąby, wołaj głośno na całe gardło, nie powściągaj się, nie cofaj się, nie ociągaj się. Kościół jest w niebezpieczeństwie. Widzisz to, mów o tym. Dotyka Ciebie Bóg w tej sprawie, nie powściągaj się mów o tym ale chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz zrób to w miłości bardzo łatwo jest mówić o zwiedzeniu popaść w emocjonalne w taki stan emocjonalny że zapomni się o miłości jeżeli kogokolwiek tutaj Bóg dotyka w kierunku służby strażniczej w Kościele, chcę bardzo prosić, abyś nie zapomniał o miłości. Wołaj! Krzycz! Trąb w trąbę, jeżeli jest potrzeba, jeżeli Kościół jest w niebezpieczeństwie. Ale rób to w miłości. Werset 50, 58, dwunasty werset. Twoje ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Drodzy bracia i siostry, kochani przyjaciele, wierzę, że dzisiaj w Polsce Kościół jest w takim momencie, w takiej sytuacji, w takim miejscu, gdzie mury mają wyłomy. Wiele drzwi do kościołów, zborów jest otwartych. Otwartych na rozcież. Na murach nie ma straży, ponieważ straż myśli, że wszystko jest w porządku, żadne zagrożenie, żadne zwiedzenie jest niemożliwe. Jeden z pisarzy napisał tak. Jeżeli myślisz, że zwiedzenie nie jest możliwe w kościele już jesteś zwiedzony jeżeli myślisz że, że w twoim zborze w twoim kościele nie ma zwiedzenia i jest niemożliwe żeby przyszło zwiedzenie jesteś już zwiedziony i jest w tym prawda dlatego jeżeli Bóg powoła ciebie do takiej służby naprawiać wyłomów Bogu chwała niech będzie, bo służba strażnicza, służba naprawiacza murów jest jak najbardziej dzisiaj potrzebna. Księga Psalmów, 51 Psalm, wersety 19 i 20. Werset 19 znamy bardzo dobrze, ale chyba 20 nie bardzo. Ale te dwa są bardzo ładnie tutaj powiązane. Zwróćcie uwagę. Ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Zechciej własne swojej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalemu. Trochę to sparafrazuję na koniec. Zechciej własce swej dobrze czynić Kościołowi. Odbuduj mury. Amen.